Rozdział 26. Poniedziałkowy klub zbrodni Jadąc do domu u Klejów, Straszewicz śmiał się z siebie pod nosem. Przez kilka godzin analizował raporty z sekcji i od techników, przegadał sprawę z garstką wzdłuż i wszerz, przejrzał kilka luźnych tropów bez sensownych rezultatów. Gdy wybiła szesnasta, złapał się na myśli, że choć stoi w miejscu, może gracje coś wykopały i rzucą na sprawę nowe światło, bo stali w miejscu. Technicy nie znaleźli niemal nic. Deszcz zmył ślady, jeśli jakieś były. Testy na obecność prochu nic nie wykazały. Brak włókien, odcisków, śladów, butów czy transferu substancji. Balistyka również nie była pomocna. Zwykły nabój 9 -mm, wystrzelony prawdopodobnie z PMki. Ale Makarowów w kraju było odgroma. Fakt, że broń nie figurowała w systemie, nie pomagał. Wszystko to prowadziło donikąd. Lekarz sądowy niewiele mógł dopowiedzieć ponad to, co zawarł w raporcie. Chwilę rozmawiali o jego przypuszczeniach i możliwym przebiegu zdarzeń, ale nic, co Karolak powiedział, nie zapaliło w głowie Straszewicza żadnej żarówki. Nie było okrzyku Eureka ani biegania po korytarzach komisariatu z nową, genialną teorią. Garstka przesłuchał partnerkę Bartoszczyka, ale ta miała solidne alibi i szybko została skreślona z listy podejrzanych. Nadal nie znaleziono auta. Jakby już dawno rozebrano je na części w jakiejś dziupli pod Dortmundem albo Szczecinem. Stali w miejscu. Dosłownie. Było to jedyne, czym Straszewicz mógł usprawiedliwić swoje rosnące podekscytowanie myślą o spotkaniu z gracjami i ich pokrętną logiką. Kiedy policyjna logika jego własna i garstki zawodziła, był gotów przyjąć do serca Mesjasza Szajby, jeśli tylko ten miałby mu pomóc rozwikłać sprawę. Zwłaszcza, że presja rosła z każdą godziną. Dunin już od rana kipiał, a dodatkowo mieli na koncie trzy telefony od przełożonych, domagających się szybkich wyników. Media także dolewały oliwy do ognia. Straszewicz przekierowywał dziennikarzy do rzecznika prasowego komendy, co owocowało telefonami od samego rzecznika i komendanta. Przed czternastą miał ochotę utopić służbową komórkę w Kiblu. Spakował się więc do auta, i zamiast wracać do domu, ruszył w kierunku zapadłego. Tuż po szesnastej zaparkował przed domem Uklejów. Na podjeździe stało kilka samochodów. Rozpoznał auto Agaty i furgonetkę Janty, ale trzeci pojazd był mu obcy. Warszawskie blachy. Prawnik odgadł. Zawahał się przed drzwiami. Co on tu właściwie robi? To było kompletnie niezgodne z procedurami. Straszewicz cenił sobie procedury, porządek i jasny podział ról między policjantami a cywilami. Prawie zawrócił do auta, gdy drzwi otworzyły się gwałtownie, a w progu stanęła Nina Rawicz, ubrana w obszerną bluzę z napisem «Swoich nie gryzę». «Zapomniał pan czegoś? Bo my już na pana czekamy!» Maciek nie chce nic mówić, żeby nie powtarzać dwa razy. Prawnicy mają dziwne wyczucie dramatyzmu. Pisarka powtarzałaby do skutku. Wyrzuciła z siebie jak z karabinu maszynowego. Straszewicz pokręcił głową, ale wszedł do środka. Nina poprowadziła go do jadalni, gdzie przy dużym stole zgromadziła się cała grupa niczym lokalny klub zbrodni. Była Zuza, Agata, byli Robert Janta, prawnicy, których poznał rano i... On sam. Może już cichcem wyrabiały mu legitymację, czy odznakę, albo cokolwiek tam miały, żeby się identyfikować. Spojrzał na tablicę, na której ostatnio roiło się od hipotez i zmarszczył brwi. Większość została wytarta. Białe pole czekało na nowe zapiski. Na górze widniało pytanie: Kto chciałby wrobić Agatę? Poniżej znajdowało się nazwisko ofiary, anagram. M o M i pytania. Jak? Czym? Czemu? Proszę siadać, miejsca wystarczy dla wszystkich. Pierwszy raz mamy tylu gości, ale krzeseł jest pod dostatkiem, zapewniła Nina, popychając lekko sierżanta sztabowego, jakby bała się, że odwróci się i ucieknie. Napije się pan kawy, herbaty, bombelków, mamy wszystko. Agata uzupełniła zapasy, szczebiotała. Cokolwiek panie piją. Odpowiedział rozproszony. Nie za późno na kawę? Upewniła się Nina. Czarna z cukrem, bez mleka, dobrze pamiętam? Prychnął pod nosem, ale usiadł na krześle prawie u szczytu stołu, skąd miał dobry widok na tablicę i większość zebranych. Minutę później Nina wróciła z dzbankiem kawy i kubkiem dla niego. No dobra, zaczynamy! Zarządziła Agata. Mam teorię i zaraz ją przedstawię. Jednak najpierw muszę zadać panu Eugeniuszowi dwa pytania. Westchnął ciężko, ale skinął głową, dając jej wolną rękę. Po pierwsze, czy w raporcie z sekcji było określone, ile czasu minęło od postrzału do śmierci? Jak długo to trwało? Zapytała. Według lekarza sądowego ponad godzinę, może dwie. Ofiara miała obfity krwotok dużo krwi w jamie brzusznej, ale nie doszło do uszkodzenia tętnicy czy serca. Mężczyzna wykrwawiał się powoli. Odparł rzeczowo. Agata aż zatarła ręce z wyraźnym zadowoleniem. Straszewicz uniósł brew, zaskoczony jej reakcją, a ona spieszyła się i szybko wyjaśniła: Nie cieszę się, że umierał długo i boleśnie, choć tak to mogło wyglądać. Po prostu takie okienko czasowe pasuje do teorii że zrobił to sam. Nie rozumiem, przyznał Straszewicz, zbity z tropu. Aleksander, gdyby śmierć nastąpiła szybciej, zastanawiałabym się, czy nie miał pomocnika, ale w tych okolicznościach myślę, że to on strzelał. Wyjaśniła i zapisała na tablicy jedna do dwóch godzin powolne wykrwawienie. Straszewicz siedział z kamienną miną i słuchał. Na pierwszy rzut oka teoria Agaty wydawała się niepoważna, ale nauczył się już ufać logice pisarki. Bywała chybotliwa, lecz zaskakująco często celna. Dlatego kiedy odwróciła się do niego z ogniem w oczach i zapytała – na wyniki toksykologii długo będziemy czekać? – uniósł tylko brew. W żołądku ofiary rzeczywiście znaleziono częściowo strawione tabletki. Ich identyfikacja zajmie jednak dłuższą chwilę. Czyżby Agata miała jakieś podejrzenia, które przyspieszą ten proces? A co? Spodziewa się pani czegoś konkretnego? Zapytał. Szczerze? Nie zdziwiłabym się. Aleksander nie znosił bólu. Był tchórzem. U dentysty domagał się znieczulenia nawet przy leczeniu małych ubytków. Nawet do piaskowania chciał zastrzyk. Trudno mi uwierzyć, że przed postrzałem nie wziął czegoś mocniejszego. Xanax albo inne środki na uspokojenie. To miałoby sens, dorzuciła Zuza, na co Agata przytaknęła. Chwileczkę, panie zakładają, że nasz prycował się proszkami, by łatwiej mu było strzelić sobie w bebechy? Upewnił się. Panie Eugeniuszu, Aleksander nie był facetem porywczym. Nawet biegunkę planował zawczasu. Brał do łazienki grubszą książkę, powiedziała Agata, krzywiąc się lekko. Przygotował wszystko tak, żeby ostatnie chwile były jak najbardziej komfortowe, dodała Nina. Nawet w ostatnich chwilach życia myślał o sobie i własnej wygodzie i oczywiście o tym, jak bardzo zaszła mu za skórę Agata. Straszewicz spojrzał na Agatę wyczekująco. Pokiwała głową i wyjaśniła. Cały czas źle do tego podchodziliśmy. Od dupy strony, można powiedzieć. Zastanawialiśmy się, kto miałby motyw i możliwości, by zabić mojego byłego męża. Ale ta lista była albo nieskończenie długa, albo pusta. Zależy, jak na to spojrzeć. Robert przekierował moją uwagę w inną stronę. Posłała uśmiech strażakowi, który skłonił się szarmansko, jakby przyjmował medal. Agata zaczęła krążyć przed tablicą, gwałtownie gestykulując. O wiele bardziej produktywne jest pytanie, kto chciałby mnie wrobić w to morderstwo. Widzi pan, ja mam dużo mniej wrogów niż warszawski prokurator, więc ta lista jest o wiele krótsza. Nasze zawody i wybory życiowe przyciągają zupełnie inne zagrożenia. Moi czytelnicy mogą być mną rozczarowani, ale nie kończy się to strzelaniną w lesie. Próżno szukać moich porzuconych kochanków czy niestabilnych emocjonalnie wzgardzonych zalotników. Mam za to prawie byłego męża, który szczerze mnie nienawidzi. I kiedy zadaję sobie pytanie, kto chciałby mnie wrobić w morderstwo, odpowiedź nasuwa się sama. Straszewicz przytaknął. Rozumiał jej tok myślenia, ale miał wątpliwości. Trudno mi uwierzyć, że nawet najbardziej burzliwy rozwód mógłby pchnąć męża do samobójstwa tylko po to, by ostatecznie zrujnować pani życie Agata kiwnęła głową Nie docenia pan złośliwości Aleksandra, ale zgadzam się z panem Nie sądzę, by zabił się na złość mnie Myślę, że skoro postanowił się zabić, uznał, że upiecze na tym ogniu dodatkową kurę czyli mnie, z tym, że nie rozumiałam, jaki miałby pierwotny motyw. I wtedy wchodzę ja, całe na biało, zażartował Maciek. Straszewicz spojrzał na prawnika z zainteresowaniem. Osoba Bartoszczyka od dawna interesowała policję z Komendy Głównej, a jeszcze bardziej prokuraturę okręgową. Toczy się w jego sprawie postępowanie śledcze. Na tyle zaawansowane, że w ciągu kilku dni góra tygodnia miało dojść do aresztowania. O co był podejrzany? Zapytał Straszewicz. W skrócie, o co nie był? Łapówki, mataczenie, manipulacje wymiarem sprawiedliwości, umorzenia spraw prominentnych polityków i ich rodzin, a to tylko początek. Podejrzewali też parę innych rzeczy i mieli mocne dowody. Zaczęło się od donosu, a potem poszła lawina. – Wiedział o tym? – zapytała Zuza. – Oficjalnie nie. Ale zdziwiłbym się, gdyby szepty kuluarowe do niego nie dotarły. W sprawę zamieszani byli też sędzia i asesor, więc przesłuchano mnóstwo ludzi. Miał się jak dowiedzieć. – odparł Maciek. – Jeśli groziło mu więzienie, mógł być zdesperowany. Zrobiłby wszystko, by tam nie trafić. – Przytaknęła Agata. – Zwłaszcza jeśli wiedział, że niektórzy zrobią wszystko, by nie zaczął sypać dodała Lidia. Nawet jeśli miał jakieś wątpliwości, ten przymusowy urlop przypieczętował jego przekonanie, że to już koniec. Żył pożyczonym czasem, zauważyła Nina. Mogli mu grozić, dorzuciła Zuza. To by wyjaśniało, czemu nagle zerwał kontakty z Agnieszką. To byłoby z jego strony nawet szlachetne. Bardziej prawdopodobne jednak, że po prostu skupił się na swoich problemach i knuciu planu. Agata wzruszyła ramionami. Kluczowe jest jednak to, że wiedział, że ma mało czasu i musi go wykorzystać jak najlepiej, więc zaplanował całą tę szopkę, rzekomo fałszywy testament, polisę, spreparowane maile, szantaż i ściągnięcie mnie do Słupska. Zaplanował, jak wyrwać się z matni procesu i więzienia, a jednocześnie przy okazji zrujnować mi życie. Idealna promka, dwa w cenie jednego. Skoro jego własny złoty sen dobiegał końca, mógł zniszczyć i twój, powiedziała współczująco Nina. No przecież, ośmieliła się odejść i jeszcze bezczelna, świetnie sobie bez niego radziła, rzuciła Lidia ze złością. Najgorzej, zniewaga kara na śmiercią, a przynajmniej dwudziestoletnim wyrokiem za zabójstwo męża. Czyż to nie idealna kara? Agata skrzywiła się, gdy gorycz znowu ścisnęła jej gardło. Straszewicz słuchał uważnie, postukując palcami o blat Panie mają bujną wyobraźnię, powiedział wreszcie I prawdziwy talent do snucia przekonujących narracji Co trzy pisarki, to nie jedna Sęk w tym, że na te chwilę to tylko opowieść Ładna i nawet logiczna, ale to tyle Nie ma pani żadnych dowodów Nie usłyszałem nic, z czym mógłbym iść do Dunina Agata niechętnie mu przytaknęła. Mamy mnóstwo poszlak. Nawet dowody na to, że próbował mnie wrobić. Ale brakuje nam tego dymiącego pistoletu, jak to się mówi w branży. Po takim czasie i przy takiej pogodzie dymić już nie będzie. Ale wciąż możemy go znaleźć. Odezwała się Zuza z przekonaniem. Nina z frustracją pocierała twarz. On tu jest. Musi być w okolicy, powiedziała stanowczo. Sam pan mówił, że nie ma żadnych śladów osób trzecich. Jedyną osobą, która mogłaby ukryć pistolet, był sam Bartoszczyk. Na miejscu zbrodni była też Gertruda Grabla, przypomniał Straszewicz. Nina i Zuza niemal jednocześnie pokręciły głowami. Nie wzięła broni. Rozmawiałyśmy z nią. Może nam pan wierzyć. Wycisnęłybyśmy to z niej, gdyby tak było. Poza tym... Jeśli plan zakładał wrobienie Agaty w morderstwo, Bartoszczyk nie zostawiłby broni przy sobie. Nie pasowałoby to do pożądanej narracji, wyjaśniła Nina. To wciąż życie, nie powieść, przypomniał Straszewicz z lekką irytacją. Wszystko jest narracją, panie sierżancie. Życie to czasami tylko mniej wiarygodna i bardziej koślawa wersja, odpowiedziała Zuza z lekkim uśmiechem. Czyli co panie proponują? Przeszukanie całego lasu? Zapytał z rezygnacją. Myślę, że miał znacznie mniejszy zasięg niż cały las. Wtrąciła Agata. Ja to widzę tak. Zuza podeszła do tablicy i narysowała na niej drzewko. Wiedział, że tu chce skończyć. Nie mógł przewidzieć, ile naprawdę ma czasu. Krwotoki bywają różne. Nawet jeśli nie trafił w większy organ... Nie mógł liczyć, ile potrwa, zanim ciało wejdzie w szok, zanim straci przytomność. Może nie będzie w stanie się ruszać. Myślę, że postrzelił się gdzieś w pobliżu, ukrył broń, a potem przyszedł pod drzewo i tam umarł. To nie mogło być daleko, bo wiedział, że musi tu dotrzeć, ale też nie za blisko, bo jeszcze mogłybyśmy go znaleźć i wezwać pogotowie. Dorysowała na tablicy domek poniżej drzewka i otoczyła go kołem. Nie słyszałyśmy strzałów. Poza tym nie ryzykowałby tak blisko domu. Zakreskowała fragment koła przylegający do budynku. Tu znaleźliśmy szal. Nina podeszła do tablicy i narysowała kropkę w górnej części koła. Możemy założyć, że podrzucił go tam już po postrzeleniu się. Były na nim ślady prochu i krwi, przypomniał Robert. To nam daje mniej więcej taki zasięg. Zuza zaznaczyła na tablicy obszar przypominający kawałek sera między drzewem, a krawędzią koła. Tu jest za blisko drogi, nie mógł ryzykować, że ktoś go zobaczy. Może deszcz nie zmył śladów prochu z jego dłoni, bo w ogóle ich tam nie było. Może razem z bronią znajdziemy rękawiczki? Podsunęła Agata. Straszewicz wbrew sobie musiał przyznać, że to miało sens. Nie powiedział tego jednak na głos. Nie zamierzał zachęcać gracji, jeszcze zaczną wierzyć, że takie dedukowanie to ich nowa supermoc. Wiecie, co mnie, lajkowi, rzuca się w oczy, gdy patrzę na dowody, które już mamy? Zapytał Robert, przyglądając się tablicy. Dawaj, zachęciła Nina. Wiemy, że nie umarł natychmiast. To nie była szybka i bezbolesna śmierć. Miał przy sobie telefon, naładowany i sprawny, a jednak nie zadzwonił po pomoc. Na pogotowie ani na policję. Nawet po to, by wyharczeć oskarżenie, że strzelała do niego Agata. Bo mogli przyjechać za szybko. A bez trupa na naszym podwórku dramatyzm sytuacji nie rozwinąłby się wystarczająco. Podsumowała Nina. Albo był w szoku, zauważył Straszewicz. Agata przewróciła oczami prędzej był cholernie uparty. Postanowił, że to koniec i nie zamierzał pozwolić, by ktokolwiek pokrzyżował mu plany. Gdyby tylko można było to udowodnić, westchnął Straszewicz. Jeśli byłbym wydawcą i panie przedstawiłyby mi tę historię jako pomysł na powieść, kupiłbym od razu i wszyscy zarobilibyśmy krocie. Ale nadal nie mam konkretów, z którymi mógłbym iść do prokuratury. Wiecie, panie, w jak wielu miejscach można ukryć broń? Znajdziemy ją, powiedziała stanowczo Agata. Zacznijmy od okolicy, gdzie Fonfel znalazł szal, zaproponowała Nina. Może wyniócha coś jeszcze? Fonfel na pewno zapali się do roboty, zapewnił Robert. Ale mam inną myśl. Za dużo padało, żeby złapał trop Bartoszczyka, ale pies, wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych i prochu, mógłby wywęszyć broń. Tylko. – Gdzie znaleźć takiego bystrzachę? – zastanowiła się Nina. – Myślę, że mogę pomóc. Robert uśmiechnął się szeroko.